Integracja. Takry, wszystkie nasze lekcje stają się coraz łatwiejsze, niemniej jednak wymagają większej koncentracji. W tym rozdziale wszystkie ćwiczenia zachęcą Cię do zanurzenia się w głębie prostoty codziennego treningu duchowego. Zajmiesz się uporządkowaniem wszystkiego, czego nauczyłeś się przez ostatnich 90 dni. W pełni uwierzysz w swoją umiejętność wzmacniania wibracji dzięki niewielkim zmianom myślenia. Po każdej afirmacji zaproponowanej w tej sferze, jakkolwiek krótka by nie była, posiedzisz chwilę na poduszce do medytacji, lub w innym cichym miejscu, i przyjmiesz od wszechświata wszelkie niezbędne przewodnictwo i informacje. Na tym etapie wędrówki zajmiesz się również ćwiczeniem spokojnego siedzenia. W ten sposób zaufanie i poddanie się wszechświatu stanie się naturalnym aspektem Twojego życia, treningu duchowego i Twojego świata. Porada do medytacji, wnętrza dłoni zawsze kieruj ku górze w geście otrzymywania.